Na audycję Fuzja Smaków zaprasza Filip Brudny i Piotr Kaciuba. Witamy serdecznie w kolejnym programie. Dziś przygotowaliśmy dla Państwa tak dla odmiany przystawki. Będą to tosty z figami z marynowanym serem feta oraz sałatka z ogórka w sosie słodko-kwaśnym. Bo zrobić zwykłe tosty to żadna sztuka, ale zrobić jakieś tosty, które będą rzeczywiście jakoś inaczej smakować, to już troszeczkę trudniejsza rzecz. Tak. Co będzie nam potrzebne do tostów z figami? No, po pierwsze, będzie nam potrzebny na pewno ser feta. Wystarczy nam jedna kostka sera feta, który ogólnie jest dostępny w każdym supermarkecie i sklepie. Taką kostkę kroimy na 12 mniejszych kosteczek, Wrzucamy do słoika. I teraz będę podawał składniki na marynatę do sera. Będzie nam potrzebna jedna łyżeczka drobno startej skórki z cytryny, jedna łyżeczka tymianku, jeden rozgnieciony ząbek czosku. Te składniki dorzucamy do serafeta i oczywiście zalewamy wszystko oliwą z oliwek mhm. do momentu, kiedy nam oliwa pokryje serfeta, czyli jak wszystko będzie zakryte. Zakręcamy słoik oczywiście, wsadzamy do lodówki najlepiej na 12 godzin. Możemy zamarynować serfeta wieczorem. Oczywiście rano już będzie gotowy robimy dalej? Chleb tostowy tostujemy, opiekamy. opiekamy, smarujemy serem feta wymieszanym ze szczypiorkiem i na górę każdego tosta który może mieć różne kształty, czyli możemy kromeczkę chleba tostowego przekroić na cztery, mm -hmm. możemy pokroić w trójkąty, na każdego takiego tosta kładziemy ósemkę owoców figi. Myślę, że taka przystawka na jakieś przyjęcia może być bardzo odpowiednia, może zrobić duże wrażenie. No właśnie, a ewentualnie jeszcze można to zastosować jako przystawkę przed jakimś daniem głównym, prawda? Dokładnie. Tak jak wspominaliśmy tutaj na początku, mamy polecać również sałatkę. Będzie to sałatka z ogórka. Bierzemy trzy ogórki, przykrajamy na pół w ten sposób, żeby Dobrze nam było łyżeczką wyciągnąć wszystkie nasionka, cały środek. Kroimy później w takie księżyce, w plasterki, jak to woli. Cienkie plasterki? Mogą być takie trochę grubsze, grubości do 5 mm maksymalnie. Mhm. Wrzucamy w miseczki. Możemy ogórki oczywiście posolić, później odcedzić. Dodajemy sosu słodko-kwaśnego, który ogólnie jest dostępny również na półkach z produktami z kuchni japońskiej czy chińskiej. Posypujemy naszą sałatkę z sezamem, czarnym lub białym, który również jest już teraz. Dostępny I właściwie taką sałatkę mamy gotową Dodatkowo możemy dodać do tej sałatki oliwę lub olej Ewentualnie może to być olej sezamowy Nasze przystaweczki możemy bardzo ładnie skomponować na talerzu Kładziemy na przykład dwa tościki i do tego dodajemy troszeczkę sałatki i na pewno na gościach zrobi to niesamowite wrażenie. Dla wszystkich z Państwa, którzy nie zdążyli je zapisać, jak zwykle podaję jeszcze raz składniki naszych dzisiejszych potraw. Będziemy potrzebować chleb tostowy, ciemny lub jasny, kilka owoców figi pokrojonych w ósemki, jedną łyżeczkę drobno startej skórki z cytryny, dwie łyżeczki tymianku, Jeden rozgnieciony ząbek czosnku, kostkę z serafeta pokrojoną na 12 kosteczek, szklaneczkę oliwy. Do naszej sałatki potrzebujemy bardzo mało składników, tak naprawdę trzy ogórki, sos słodko-kwaśny, ziarenka białego lub czarnego sezamu oraz ewentualnie, tak jak doradzał nasz szef kuchni, możemy dodać oliwy z oliwek, zwykłego oleju, ewentualnie oleju sezamowego. Jeżeli chodzi o składniki naszych dzisiejszych zakąsek, figowiec pospolity, zwany też figą pospolitą, figą karyjską, drzewem figowym, to gatunek drzewa lub krzewu należącego do rodziny morwowatych. Prawdopodobnie pochodzi ze środkowo-zachodniej Azji lub Azji Mniejszej. Jest uprawiany w licznych krajach obszaru tropikalnego i subtropikalnego, a oprócz okazów uprawianych występuje również jako forma zdziczała. Owoc ma kształt gruszkowaty. Jest jadalny zarówno na surowo, jak i po przetworzeniu. Figa pojawia się kultury europejskiej. Według Księgi Rodzaju, gdy pierwsi ludzie przebywając w raju po skosztowaniu owocu z drzewa poznania dobra i zła uświadomili sobie, że są nadzy, spletli gałązki figowe i zrobili sobie z nich przepaski. Dlatego określenie listek figowy oznacza bardzo skromne, prowizoryczne okrycie osłaniające coś bardzo wstydliwego. Figi występują w różnych odmianach, np. ciemnofioletowe są spożywane na surowo, a jasnozielone suszone nabierają przy tym charakterystycznej bursztynowej barwy, w której to postaci są najczęściej spotykane w handlu i zaliczane do bakali. Charakteryzują się one dużą zawartością energetyczną, gdyż zawierają od 50 do 75% cukrów. Suszone figi zawierają bardzo duże ilości magnezu, wapnia i innych soli mineralnych. Owoce ponadto przetwarza się na konfitury, dżemy i konserwy. Owoce te są podstawą produkowanego na południu Europy wina figowego. Suszone i podprażane stosuje się jako namiastkę kawy, która dzięki substancjom zawartym w bielmie ma lekko orzechowy posmak. W krajach południowych zaleca się figi przy schorzeniach sercowo-naczyniowych i niedokrwistości. W Gruzji odwar z liści stosowany jest przy kaszlu i przeziębieniach, a sok mleczny do leczenia ran. Owoce figowca można spożywać na surowo, suszone, w kompocie, czy też dodane do wyrobów piekarniczych. Po upieczeniu stanowią dobrą przekąskę do kawy. Figi wgotowane w mleku uśmierzają ból gardła i kaszel. Z owoców można również przyrządzić nalewkę, która łagodzi duszności przy astrii. Jeżeli chodzi o nasz ser, przodkiem dzisiejszego sera feta z czasów starożytnych był niewątpliwie ser produkowany w Grecji. To też feta jest najbardziej znanym z greckich serów. Ser pojawia się w mitach greckich. W wielu ówczesnych opowieściach oraz w Odysei Homera, gdzie główny bohater po wejściu do jaskini cyklopów znajduje całe rzędy białych serów i beczki wypełnione po brzegi serwatką. Żyjący w górach pasterze z okolic Aten wyrabiali fetę z owczego mleka, zastępując ją nieraz mlekiem kozi. Od stuleci ser feta produkowany jest na Bałkanach, a obecnie również w Australii, Ameryce i Danii. Kraje te do wyrobu tegoż sera używają mleka krowiego, natomiast w Bułgarii ser ten wyrabiany jest z mleka owiec. Jeszcze do niedawna pasterze greccy wytwarzali fetę metodą tradycyjną. Mleko po było zlewane do naczynia zawierającego resztki skrzepu z poprzedniej produkcji, które powodowały, że świeże mleko szybko się zsiadało. Używano także innej, bardzo starej metody otrzymywania skrzepu. Ubijano świeże mleko gałązką z drzewa figowego, którego sok spełniał rolę podpuszki. Serfeta, produkowany z mleka krowiego ma kolor kremowy i jest nieporównywalny z greckim produktem, którego podstawą jest, jak już wspominałem wcześniej, mleko zawierające wszystkie aromaty ziół i kwiatów rosnących na górskich pastwiskach wokół Morza Śródziemnego. Od 14 października 2007 roku nazwa feta jest chroniona i zastrzeżona wyłącznie dla serów pochodzących z Grecji. Łącząc figi i marynowany ser feta, możemy sprawić naszym gościom miłą niespodziankę, którą dopełni odrobina sałatki z chrupiącego ogórka, a gdy ktoś zobaczy te zakąski na talerzu, na pewno nie krzyknie do nas figa z makiem. Parafrazując więc na koniec stare zawołanie, smaki wszystkich krajów, łączcie się. Smacznego i do usłyszenia w kolejnym programie. Była to audycja Fuzja Smaków. Na kolejny odcinek zapraszamy za tydzień.